Wierny jest Bóg i Sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcą Go czynimy i słowa Jego w nas nie ma. Pierwszy Jana, rozdział drugi. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. A z tego poznajemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, prawdziwie się w tym miłość Boża wykonała, po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, ten powinien sam tak postępować, jak on postępował. Bracia, nie nowe przykazanie wam piszę, ale przykazanie stare, które mieliście od początku. Tym starym przykazaniem jest to słowo, które słyszeliście od początku. A jednak i nowe przykazanie piszę wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, bo ciemność przemija, a prawdziwa światłość już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest dotąd. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i zgorszenia w nim nie ma. Lecz kto nienawidzi brata swego, w ciemności jest i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, bo ciemność zaślepiła mu oczy. Piszę wam, dzieci, bo odpuszczone wam są grzechy dla imienia jego. Piszę wam, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę wam, dzieci, bo poznaliście Ojca. Pisałem wam, ojcowie, bo poznaliście Tego, który jest od początku. Pisałem wam, młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija i porządliwość Jego. Ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki. Dzieci, ostateczna to już godzina, a jak słyszeliście, że Antychryst przyjdzie, to i teraz wielu Antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to jest ostateczna godzina. Spośród nas wyszli, ale nie byli z nas, albowiem gdyby byli z nas, byliby zostali z nami, ale miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. I wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, jak gdybyście prawdy nie znali, ale dlatego, że znacie ją oraz to, że wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy. Któż jest kłamcą? Czyż nie ten, który zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który się zapiera ojca i syna. Każdy, kto się zapiera syna, nie ma i ojca. A kto wyznaje syna, ma i ojca. Co tedy słyszeliście od początku, niech to zostaje w was. Jeśli w was zostanie to, co słyszeliście od początku, to i wy zostaniecie w synu i w ojcu. I to jest obietnica, którą On nam obiecał, żywot wieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które wzięliście od Niego, zostaje w was i nie potrzebujecie, aby was kto uczył. Ale jak Jego namaszczenie uczy was o wszystkim i jest prawdziwe i nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. I teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, ufność mieli i nie byli zawstydzeni przed Nim w przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, który czyni sprawiedliwość, z Niego jest narodzony. 1 Jana, rozdział trzeci. Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziećmi Bożymi nazwani byli, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Najmilsi, teraz dziećmi bożymi jesteśmy i jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, podobni mu będziemy, albowiem ujrzymy go takim, jakim on jest. A ktokolwiek ma tę nadzieję w nim, oczyszcza siebie tak, jak on jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech, ten i zakon przestępuje. Grzech jest przestępstwem zakonu. I wiecie, że się On objawił, aby grzechy nasze zgładził i że grzechu w Nim nie ma. Każdy, który w Nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go i nie poznał Go. Dzieci, niechaj Was nikt nie uwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż od początku diabeł grzeszy. Na to się objawił Syn Boży, aby zniszczyć sprawy diabelskie. Ten, który się narodził z Boga, grzechu nie popełnia, dlatego że nasienie jego w nim przebywa i nie może grzeszyć, gdyż z Boga jest narodzony. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Również i ten, który nie miłuje brata swego. Albowiem to jest poselstwo, które słyszeliście od początku, abyśmy jedni drugich miłowali. Nie jak Kain, który był ze złego i zabił swego brata. A dlaczegoż go zabił? Że jego uczynki były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Nie dziwujcie się, bracia moi, jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, dlatego że miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, zostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, zabójcą jest, a wiecie, iż żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Przez to poznaliśmy miłość, że on za nas duszę swoją położył i my powinniśmy kłaść duszę za braci. A kto ma dostatek w świecie i widzi, że brat jego jest w potrzebie i zamyka serce swoje przed nim, jakże przebywa w nim miłość Boża. Dzieci moje, miłujmy nie słowem lub językiem, ale uczynkiem i prawdą. I po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy. I przed nim uspokoimy serca swoje, że jeśli by nas potępiało serce nasze, daleko większy jest Bóg niż serce nasze i wie wszystko. Najmilsi, jeśli by serce nasze nas nie potępiało, ufność mamy w Bogu. I o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od Niego, bo przykazania Jego zachowujemy i czynimy to, co się podoba przed obliczem Jego. I to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali jedni drugich, jak nam przykazał. I kto zachowuje przykazania Jego, ten w Nim mieszka i On w Nim. I po tym poznajemy, że w nas mieszka z Ducha, którego nam dał. Pierwszy Jana Rozdział czwarty. Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchy, czy są z Boga, bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Ducha Bożego poznawajcie po tym, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. I wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy jesteście z Boga dzieci i zwyciężyliście ich, bo ten, który w was, większy jest od tego, który w świecie. Oni są ze świata, przetoż mówią, według świata i świat słucha ich. My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Często poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. Najmilsi, miłujmy jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga i każdy, który miłuje z Boga jest narodzony i zna Boga. Kto nie miłuje, nie poznał Boga, gdyż Bóg jest miłością. Przez to objawiona jest miłość Boga ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żywot otrzymali. W tym jest miłość, nie że my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał Syna swego dla ubłagania za grzechy nasze. Najmilsi, jeżeli nas tak Bóg umiłował, i my powinniśmy miłować jedni drugich. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Przez to poznajemy, że w Nim mieszkamy i On w nas, iż z Ducha swego nam dał. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela Świata. Kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w Nim mieszka i On w Bogu. I my poznaliśmy miłość, którą Bóg ma ku nam i uwierzyliśmy w nią. Bóg jest miłością i kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu i Bóg w Nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że ufność mamy w dzień sądny, bo jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, lecz miłość doskonała usuwa bojaźń, dlatego że bojaźń ma udrączenie, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy Go, bo On nas pierwej umiłował. Jeśli kto mówi, że miłuje Boga, a brata swego nienawidzi, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widział, jak może miłować Boga, którego nie widział? I to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Pierwszy Jana, rozdział piąty. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził i każdy, kto miłuje tego, który Go zrodził, miłuje i tego, który z Niego jest narodzony. Po tym poznajemy, iż miłujemy dzieci Boże, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego zachowujemy. Albowiem to jest miłość ku Bogu, abyśmy przykazania Jego zachowywali, a przykazania Jego nie są ciężkie, bo wszystko, co się narodziło z Boga – Zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Któż jest ten, kto zwycięża świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Ten jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch świadczy, bo Duch jest prawdą. Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty a ci trzej jedno są. I trzej są, którzy świadczą na ziemi, duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. Jeżeli przyjmujemy świadectwo ludzkie, świadectwo Boże większe jest, albowiem to jest świadectwo Boże, które Bóg dał o Synu swoim. Kto wierzy w Syna Bożego, wierzy na świadectwo sam w sobie. Kto nie wierzy Bogu, Kłamcą go uczynił, bo nie uwierzył temu świadectwu, które Bóg dał o Synu swoim. I to jest świadectwo, że nam Bóg dał żywot wieczny, a ten żywot jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. I to jest ufność, którą mamy ku Niemu, iż jeśli o co prosimy według woli Jego, słyszy nas. A jeśli wiemy, że nas słyszy, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że mamy od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli kto widzi brata swego popełniającego grzech, lecz nieśmiertelny, niechże się modli, Adamu Bóg żywo to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Jest grzech śmiertelny, o takim nie mówię, aby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że każdy, kto się z Boga narodził, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje siebie i zły nie może go tknąć. Wiemy, że z Boga jesteśmy i cały świat tkwi w złym. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga. My jesteśmy w prawdziwym, w Synu Jego Jezusie Chrystusie. Ten jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, strzeżcie się bałwanów. Amen. List drugi świętego Jana Apostoła. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które ja miłuję w prawdzie i nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę. Dla prawdy, która zostaje w nas i z nami będzie na wieki. Niech będzie z wami łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, w prawdzie i w miłości. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twymi znalazłem chodzące w prawdzie tak, jak przykazanie wzięliśmy od Ojca. A teraz proszę Cię, Pani, nie pisząc Ci jako przykazanie nowe, ale które mieliśmy od początku, abyśmy jedni drugich miłowali. A to jest miłość, abyśmy chodzili według przykazań Jego. To jest przykazanie, jak słyszeliśmy od początku, abyście w Nim chodzili. Gdyż wielu zwodzicieli wyszło na świat, którzy nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Strzeżcie siebie samych, żebyście nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, ale żebyście odpłatę pełną wzięli. Każdy, który przestępuje naukę chrystusową i nie zostaje w niej, Boga nie ma. Kto zostaje w nauce chrystusowej, ten ma i ojca i syna. Jeśli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu, ani go nie pozdrawiajcie. Albowiem kto takiego pozdrawia, jest uczestnikiem złych uczynków jego. Wiele mając wam do napisania, nie chcę przez papier i atrament ale mam nadzieję, że do Was przyjdę i ustnie z Wami mówić będę, aby radość nasza była zupełną. Pozdrawiają Cię dzieci, siostry Twojej wybranej. Amen. List trzeci świętego Jana Apostoła. Starszy do Gajusa, umiłowanego, którego miłuję w prawdzie. Najmilszy, przede wszystkim życzę, aby Ci się dobrze powodziło i abyś był zdrów tak jak się dobrze powodzi duszy Twojej. Albowiem wielce się uradowałem, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o Twojej prawdzie, jako Ty w prawdzie chodzisz. Większej nad tę radości nie mam, jak gdy słyszę, że dzieci moje chodzą w prawdzie. Najmilszy, wiernie czynisz cokolwiek czynisz dla braci i dla przychodniów którzy świadectwo wydali o miłości Twojej przed zborem i dobrze czynisz, jeśli ich wyprawisz, jak przystoi według Boga. Albowiem dla imienia Jego wyszli, nic nie wziąwszy od pogan. My tedy takich powinniśmy przyjmować, abyśmy byli pomocnikami prawdy. Pisałem do zboru, ale Diotrefes, który chce być przedniejszym między nimi, nie przyjmuje nas. Przeto to jeśli przyjdę, przypomnę uczynki Jego, że słowami złymi obmawia nas, a nie mając dosyć na tym i sam braci nie przyjmuje i tym, co by chcieli przyjąć, zabrania i ze zboru ich wyłącza. Najmilszy, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto dobrze czyni, z Boga jest, ale kto źle czyni, nie widział Boga. Demetriuszowi świadectwo jest dane od wszystkich i od samej prawdy i my także świadectwo o nim dajemy, a wiecie, że świadectwo nasze prawdziwe jest. Wiele mam do napisania, ale nie chcę Ci pisać atramentem i piórem, a mam nadzieję, że Cię wkrótce ujrzę i ustnie pomówimy z sobą. Pokój Tobie, pozdrawiają Cię przyjaciele, pozdrów przyjaciół imiennie.